Halleluja, kochani! Mi jest dzisiaj tylko tak troszkę szkoda i jest mi troszkę żal tego, że okna dzisiaj są tutaj zamknięte, że nie jest trochę cieplej na zewnątrz, bo kiedy słucha się tego uwielbienia, wiecie, to szkoda, że ono nie idzie gdzieś tam dalej i gdzieś tam ludzie nie mogą tego posłuchać. Jest mi bardzo miło, kiedy po kościele, sobotnim kościele ulicznym, podchodzą do mnie ludzie i mówią, wiesz co, Marcin, nas tam nie było, nas tam nie było, ale słyszeliśmy was. Nas tam nie było, ale słyszeliśmy was. Bardzo mi jest miło, kiedy ludzie mówią, jak tu wspaniale, można uwielbiać Boga. Wiecie, byłem statkiem na urodzinach teraz w tym tygodniu u pewnej naszej znajomej i ona, ona była wtedy też z nami, ale jej znajoma z kolei mówi do nas tak. A to wy byliście? Gdybym wiedziała, że to wy, to bym podeszła. Mówi, super, super ta dziewczyna mówiła o swoim życiu. No wspaniałe rzeczy. Kochani, i my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co robimy, nasze działania w mieście są naprawdę szczerze doceniane przez innych ludzi. I pamiętam, że kiedy wychodziliśmy po raz pierwszy na rynek w Kamiennej Górze, to nasza grupa była mniejsza od tej grupy, która nas słuchała. Była większa od tej grupy, która nas słuchała, przepraszam. Ale na drugi dzień odezwały się do mnie tylko te osoby, które miały otwarte okna, które miały otwarte drzwi w sklepach i mówiły, to jest niesamowite. I mówiły, to jest niesamowite. Nas tam nie było, ale mieliśmy otwarte okna. I wiecie, to jest też dobra wiadomość dla Kościoła. Jak jest ciepło, trzeba otwierać okna. hallelujah I dzięki Bogu to wzbudza nas pasję, a co za tym idzie, Kościół uliczny, wiecie, rozszerza się, powiększa się i, i coraz więcej ludzi przychodzi też na Kościół uliczny. Chwała Bogu. Kochani, kościół Kościół to to jest miejsce, to nie jest miejsce, gdzie działamy tylko do wewnątrz. Gdzie działamy tylko do wewnątrz. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ja się często z tym spotykam, także u nas w kościele. Takie hasła padają, że wiecie, potrzeba nam więcej takiego teologicznego, teologicznego rozważania na niedzielnych nabożeństwach. Pytanie jest takie, czy niedziela jest miejscem takiego teologicznego rozważania, a czy niedziela nie jest miejscem czasami takiej proklamacji Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela? I wiecie, jedno i drugie. Można powiedzieć, że jedno i drugie. Owszem, ale jak na razie, jak do tej pory, w naszym kraju ludzie nie potrzebują wiedzieć tego, czy to się pod dwoma czy pod trzema postaciami przyjmuje, ale potrzebują dotknięcia prawdziwego, żywego, realnego Boga. Potrzebują, kochani, usłyszeć o tym, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Amen? Potrzebują Go doświadczyć na własnej skórze, a później jest uczniostwo i jest wzrost. Taka jest kolej rzeczy. Ludzie nie potrzebują się, kochani, przygotowywać do tego, by być zbawionym. Ale jest zbawienie, jest uczniostwo, jest wzrost i taka jest kolej rzecz. Niedziela jest miejscem, w którym celebruje. Się wszystko to, co Kościół przeżywał przez cały tydzień. Jeśli przychodzimy czasami, wiecie, raz tylko w tygodniu do Kościoła, to chcielibyśmy w półtora, dwie godziny załatwić wszystko. Wszystko. Co to znaczy wszystko? Wszystkie moje problemy, wszystkie moje choroby, wszystkie moje rozterki, wszystkie moje potrzeby. Widzicie, czego jest dużo? Wszystko i moje. Mi, mnie, dla mnie. Wszystko, wszystko, wszystko. Ale Kościół, który działa w ciągu tygodnia. My, bracia i siostry, którzy spotykamy się podczas grup poniedziałkowych, podczas kursu Alfa, podczas grupy u Adasia, podczas grupy modlitewnej, podczas grupy czwartkowej czy innych grup, choćby grupa uwielbienia, która wykonuje tej wspaniałą robotę, też się musi spotkać tak? i musi się przygotować my modlimy się ze sobą, my się odwiedzamy, to kiedy przychodzimy w niedzielę, kochani, to przychodzimy, żeby celebrować, a nie filozofować. Przychodzimy po to, żeby celebrować, a nie filozofować. I to jest ta niesamowita różnica. Nie jesteśmy w stanie, kochani, wszystkiego załatwić na jednym miejscu, ale jesteśmy w stanie pokazać ludziom Jezusa Chrystusa, wiecie, pokazać im żywego, realnego Boga, a On jest w stanie załatwić wszystko. Amen? To nie my, kochani. To nie my, ale On. I warto zrozumieć, że to nie my, że to nie nasze działania, ale właśnie Jego obecność, która poprzez nasze działania jest nieograniczona. Jest nieograniczona, kochani. To jest wspaniałe. Kościół musi tak działać, ażeby nie ograniczać Boga. Wiecie, że mamy tendencję do tego, żeby ograniczać Boga? Wiecie, są różnego rodzaju formy pobożności, które powodują, że pewne rzeczy w kościele muszą być w taki i w taki sposób. A kiedy przychodzi coś innego, to wiecie, często siedzimy i myślimy, mmm, coś tu jest nie tak. Wiecie, przychodzi pastor i mówi tutaj w tym miejscu, wiecie, dostałem list w tygodniu. Potrzebne jest wsparcie finansowe. Nie może być tak, że nasze serca się zamykają i myślimy sobie, o, znowu chcą coś wyciągnąć. Ale Kościół, w którym jest żywa obecność Boga, Ducha Świętego. I kiedy przychodzą, wiecie, liderzy, kiedy przychodzi przywództwo Kościoła i mówi, wiecie, słuchajcie, jest, jest sprawa, musimy pomóc. To odpowiedź Kościoła jest, tak, chcemy pomóc, chcemy pomóc. Chcemy iść za Twoim głosem, Panie. Chcemy iść za Twoją głosem, Panie. Kochani Kościół, ludzie, którzy tu przychodzą są różni. I Kościół potrzebuje być różny. Jeden jest tylko Jezus Chrystus. Pan, Król i Władca. Ten, który zmarł i zmartwychwstał. On jest tutaj dzisiaj w tym miejscu za sprawą Ducha Świętego. On powiedział, nie zostawię was samych. On jest tutaj. I to jest to, co nas łączy. I niech to będzie tylko to, co nas łączy. Nie ten, nie formy, nie pobożność, ale ten, nie coś, ale ktoś, Jezus Chrystus. I kiedy zrozumiemy właśnie, że tym kimś jest Jezus Chrystus, to nasze serca zaczną wypełniać się Bożym pragnieniem. Pragnieniem poznania tej osoby. Pragnieniem przebywania z tą osobą. Pragnieniem, wiecie, doświadczania tego, kim On jest. Pragnieniem doświadczania tego w mojej pracy, w moim domu, w moim małżeństwie, w mojej pobożności. W mojej pobożności również. To, kim jestem i jaki jestem w dużej mierze zależy ode mnie. Amen? Ktoś kiedyś powiedział, że Kościół jest taki, jacy są ludzie, którzy go tworzą. Że Kościół jest taki, jacy ludzie, którzy go tworzą, ale wiecie, to jest tylko półprawdy. To jest tylko półprawdy. Kościół jest taki, jacy ludzie, taki, jaki są ludzie, którzy go tworzą. Ale Kościół, Kościół to miejsce, gdzie jest jeszcze ktoś. Jezus Chrystus. Kościół to są ludzie, którzy go tworzą, ale przede wszystkim jest to Jezus Chrystus, który jest głową tego Kościoła. On sprawia, że ci słabi ludzie, że ci leniwi ludzie dokonują rzeczy niemożliwych. Kto, kochani, z normalnych ludzi nałożyłby ręce na nieuleczalnie chorego człowieka i proklamowałby Boże uzdrowienie i proklemowałby, wiecie, Bożą obecność nad życiem tego człowieka. Kto, wiecie, z, kto z ludzi by stanął tutaj w tym miejscu, podniósł ręce do góry i powiedział, mój Bóg żyje, jestem w Jego łasce. Wiecie, inni by się tylko w głowę stukali, by mówili, chłopie, ty pracy nie masz, nie masz co do gara wsadzić. Jaki Bóg? I to jest zmiana. To jest zmiana, którą w nasze życie wprowadza Jezus Chrystus. A więc Kościół to nie tylko ludzie, którzy go tworzą, ale to ludzie i przede wszystkim Jezus Chrystus. Duch Święty, który jest tutaj, wtedy on sprawia, że ten Kościół jest dużo lepszy, dużo lepszy niż ludzie, którzy go tworzą. Bo jest pełen ponadnaturalności. Bo jest pełen mocy, bo jest pełen zwycięstwa bo jest pełen oddechu i jest pełen ludzi, którzy dokonują rzeczy niemożliwych. Aleluja. Droga siostro i drogi bracie, chcecie dzisiaj zachęcić do rzeczy niemożliwych. Jesteś w miejscu, w którym jesteś i posiadasz to, co posiadasz, ale możesz dokonać rzeczy niemożliwych. Możesz stać się bohaterem wiary, możesz stać się niesamowitym liderem, możesz mieć wpływ na ten Kościół, możesz mieć wpływ na tą miejscowość, możesz mieć wpływ na ten region. Chcę, chcę was dzisiaj zachęcić takim przykładem pewnego męża Bożego. Jego historia zapisana jest w Księdze Sędziów w trzecim rozdziale, w 31 wersecie. Właściwie jest to jedyny fragment Bożego Słowa, w którym dowiadujemy się o istnieniu takiego sędzi. Piękna historia zapisana w jednym wersecie. Księga sędzi, sędziów Trzeci rozdział, trzydziesty pierwszy werset. A po nim nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie sześciuset mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. I wiecie, jeśli chodzi o Szamgarze, to jest właściwie jedyna wzmianka w Bożym Słowie. Później jeszcze przy rodowodach pojawia się, pojawia się ta postać, ale to jest jedyna wzmianka w Bożym Słowie. Wierzę, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. A to znaczy, że i ten fragment Bożego Słowa możemy dziś wziąć do swojego życia. To jest Boże Słowo dla naszego zboru. To jest Boże Słowo dla tego miejsca. To jest Boże Słowo dla Ciebie na każdy dzień. Możesz stać się Bożym bohaterem. Kochani, z tego fragmentu wynika, że Szamgar był rolnikiem. Szamgar nie był, nie był wojownikiem, ale Szamgar był rolnikiem. Szamgar podczas uprawiania roli został napełniony przez samego Boga, wiecie, i pchnięty przez Niego do rzeczy niemożliwych. Ja bym chciał poprosić teraz mojego pomocnika, asystenta od pas, pasienia wołów, tak? Lub samego woła, bo dzisiaj się w taką rolę, rolę Tadek wcieli, aby pokazał nam oścień na woły. Wiecie, jeśli ktoś był rolnikiem, miał coś do czynienia z rolnictwem albo cokolwiek robił w tym kierunku, to powie jeszcze, że to jest taki niezły ościń na woły. Padek, odwróć się. Ościń na woły, kochanie, to był właśnie gdzieś taki podobny kij. Wiecie, może trochę większy, może trochę mniejszy. Był na tyle, na tyle wiotki i na tyle taki, wiecie, że można go było w ręce nosić albo u boku, tak przypiętego. I to był właśnie taki kij, Długość tego kija była na tyle, na tyle długa, aby ten, ten wół, pracownik wół odpługa, żeby go tak można było popędzić, popędzić, popędzić. Dzięki Tadziu. Kochani. To było się na woły. Były też osienie na ryby i one były tak na pół przepołowione albo na cztery. Był często też do nich takie groty albo strzały przypięte po to, aby kiedy się nabijało rybę, można było tą rybę lepiej trafić. Natomiast oścień na woły to był zawsze, zawsze zakończony, zakończony tak, takim szpicem kij. Odłożę ten nasz oścień. On nie był, tam nie było żadnej groty, to był taki po prostu zwykły, większy kijek na kiełbaski. Z tej nauki. Z tego fragmentu Słowa Bożego dla mnie osobiście i wierzę dla nas wszystkich dzisiaj płyną takie trzy lekcje. Pierwsze to Szamgar zaczął w miejscu, w którym pracował. Zacznij w miejscu, w którym jesteś. Dzisiaj tak wiele osób mówi o tym, jeśli zmienię miejsce, do którego należę, jeśli zmienię miejsce z mojego zamieszkania, jeśli poprawię sobie miejsce, w którym jestem, to będzie inaczej i będzie lepiej. I widziałem to w swoim życiu, kiedy, wiecie, wyjeżdżałem do Francji. Później wyjeżdżałem do, najpierw do Anglii, później pojechałem do Francji. Później razem z Anią pojechaliśmy do Warszawy, tam zamieszkaliśmy. I wiecie, mieliśmy jakąś pracę, jakoś to tam było. Ale problemy, które miałem, a potem mieliśmy, nie zostały w Kamiennej Górze. Te problemy pojechały z nami i dogoniły nas tam wtedy na miejscu. Jeśli u kogoś był to problem, problem alkoholowy to wiecie, miejsce zamieszkania nie rozwiązało tego problemu. Jeśli u kogoś jest to, wiecie, problem w małżeństwie, to jeśli wyjedzie, to też nie rozwiąże tego problemu. Każdy jeden problem i to, kim jesteśmy, nie rozwiążemy zmianą zamieszkania, nie rozwiążemy zmianą kościoła. Kiedy ostatnio moi przyjaciele oznajmili, że wyjeżdżamy, powiedziałem, wyjeżdżajcie. Ale najpierw załatwcie sprawy tutaj. Żebyście przy załatwionych sprawach, kiedy wyjedziecie stąd, byli tam, a wtedy Pan Bóg będzie błogosławił. A wtedy Pan Bóg będzie błogosławił. Bo jeśli, wiecie, nie załatwicie tych spraw, to one dogonią was również i tam. Szamgar zaczął w miejscu, w którym Bóg go powołał. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że razem z tym wołem, i ten pług, wiecie, ten pług to też nie był taki pług, jakie są teraz. Mój przyjaciel kilka lat temu kupił pług za kilkaset tysięcy złotych. Tam można było jeszcze inne urządzenia do, do, do niego dołączyć. I mówi, jak mi to teraz pracę ułatwi. Jak mi to teraz robotę skróci. Wiecie, ale wtedy Szamgar miał do dyspozycji jedną płozę, Jedną taką bronę. To był jeden wół i to był jeden kij i to było małe pole. To nie były hektary, to nie było jakieś, wiecie, gospodarstwo agroturystyczne. To był kraj pod okupacją, wszystkie większe pola były już zagrabione, a oni pracowali na takich malutkich poletkach, żeby, wiecie, żeby się tylko wyżywić. Szamgar nie powiedział, nie powiedział, wyjadę za granicę, zwołam armię i wrócę wtedy z posiłkami. Wiecie, bardzo często w historii sztuki wojennej jakiś król albo mocarz wjeżdżał za granicę, tam zbierał wojsko, wracał, aby odbić swój kraj. W 90% nigdy się to nie udawało. Są pojedyncze przypadki, kiedy to się udało. W 90% się to nie udawało. Najczęściej odbijali ci, którzy pozostawali na miejscu. Wiecie, ostatnio jest taki jakiś boom i dużo się mówi na temat żołnierzy wyklętych. Ale to są właśnie wszyscy ci, którzy zostali tutaj na miejscu. Którzy powiedzieli, nie wyjedziemy stąd, zostajemy tutaj na miejscu. I to oni walczyli, kiedy nasz kraj, wiecie, odzyskał państwowość, ale nadal nie byliśmy wolnym narodem. Dla mnie osobiście są to powstańcy. No niesamowici bohaterowie. Kochani, oni rozpoczęli walkę w miejscu, w którym ta walka od samego początku była skazana na przegraną ale powiedzieli nie, dosz tego. Zdziwili wszystkich. Oczy całej Europy były zwrócone na tą garstkę źle uzbrojonych ludzi, bo niemożliwą rzeczą było, aby właśnie taka garstka źle uzbrojonych ludzi mogła tak długo utrzymać miasto wyzwolone. W końcu powstanie warszawskie skończyło się krwawą rzezią. Wiecie, oczekiwaliśmy pomocy z zewnątrz, ale ta pomoc z zewnątrz nie nadeszła. I dzisiaj są to dla mnie niesamowici bohaterowie, bo oni postanowili, że zmienią coś w swoim życiu. Szamgar orał pole. I być, być może właśnie garnizon filistyński przechodził tamtędy. Być może Szamgar widział, jak, wiecie, y, opluwali, jak wyzywali, jak wyzywali naród izraelski. Może widział, jak śmiali się, jak płonęły domy, jak kobiety były gwałcone, a dzieci zabijane, jak mienie było kradzione, rozkradane. W którymś momencie Szamgar powiedział, dość tego, dość tego, nie zgadzam się na ten stan rzeczy. Chociaż nie mam nic i jestem tylko zwykłym rolnikiem. To nie zgadzam się. I tak samo zrobili właśnie ci powstańcy warszawscy kiedy powiedzieli, nie mamy nic, idziemy na śmierć, żegnali się ze swoimi rodzinami, ale powiedzieli, nie zgadzamy się na to, aby w ten sposób traktować naszych ludzi. I dzisiaj, Kościele, czy jesteś w stanie stanąć na własne nogi i powiedzieć, nie zgadzam się, diable, nie zgadzam się na to, że rabujesz moją rodzinę, nie zgadzam się na to, diable, że rabujesz mój Kościół? Nie zgadzam się na to, diable, że rabujesz moich sąsiadów. Nie zgadzam się na to. Czy jesteś w stanie wykrzesać z siebie jeszcze odrobinę, odrobinę siły i powiedzieć koniec tego! Precz szatanie! Chociaż czuję się mały, chociaż jestem słaby, chociaż jestem niewykształcony i w moim ręku jest tylko większy kijek na kiełbaski. To nie zgadzam się na to. Duch Święty pobudził tego męża walecznego. Ale ten mąż waleczny jest dzisiaj tutaj na tym miejscu. I wiele córek walecznych jest dzisiaj na tym miejscu. Amen? Pozwól, Bo Pozwól Bogu, aby to On wlał w Ciebie Ducha Świętego, który jest duchem pokoju, ale jest też duchem akcji i działania. On Ciebie wyposaży, chociaż może czujesz się dziś pusty i pusta. To On wyposaży Ci wszystkie dziewięć darów Ducha Świętego, które będą Ci potrzebne, i będziesz wydawał owoce. Niesamowite owoce. Chociaż w ręku nic nie mam. Druga rzecz, o której dowiadujemy się z tej historii. To weź w ręce to, co masz. Użyj tego, co masz pod ręką. Tak wiele osób mówi mi dziś tak. A gdybym miał lepszą pracę, to może bym nie pił. A gdybym miał lepszą pracę, to być może bym dał dziesięcinę. A gdybym mieszkał w innych okolicznościach. A gdybym miał innego szefa. A gdyby mamy samochód, ale ciągle chcemy mieć lepszy. Mamy telewizor, ale ciągle chcemy mieć lepszy. U mnie to jest telefon. Ja zawsze chcę mieć lepszy telefon. <śmiech> jest to normalne pragnienie człowieka. Kochani, nie ma nic złego w tym, że chcemy mieć coś lepszego. Złe dzieje się wtedy, kiedy diabeł przychodzi i wykorzystuje to pragnienie. I wzbudza w nas chciwość, wzbudza w nas nienawiść, pazerność. Kiedy zamienia je wszystko to i wszystko w naszym ży życiu kręci się już tylko wokół tego, co posiadamy i co mamy. I powiem wam tak z autopsji. Tak z autopsji. Jeśli twój samochód ma łyse opony, olej leje się po całym silniku. Jeśli karoseria odpada i wszystko trzeba w nim zrobić, Użyj go na chwałę Pana, a Pan będzie błogosławił. Jeśli twój dom, wiecie, odklejają się tapety, mówisz, ja nikogo nie zaproszę do mojego domu, bo wygląda jak wygląda. Użyj go na chwałę Pana, a Pan Bóg będzie błogosławił. Ale to też działa w drugą stronę, kochani. Kiedy Pan Bóg pobłogosławi, będziesz jeździł super ekstra bryką. To nie zapominaj o tym, czym jeździłeś. Nie zapominaj o tym, że są też inni, z którymi Bóg chce, żebyś się dzielił. Kiedy wybudujesz piękny dom, nie zamykaj tego domu na wszystkich ludzi. Otwórz go. Bóg daje ci dom, żebyś mógł zapraszać do niego więcej i więcej i więcej. I wtedy Pan Bóg błogosławi. Kochani, użyj wszystkiego tego, co masz. To są też nasze talenty. To jest to, co w zeszłym tygodniu mówiłem tutaj w kontekście kościoła ulicznego. Jeden potrafi stworzyć coś z niczego, jest złotą rączką. Ktoś inny potrafi wspaniale gotować. Ktoś jest bardzo relacyjny, potrafi rozmawiać z ludźmi. Ktoś pięknie gra na jakimś instrumencie. Ktoś inny potrafi wspaniale śpiewać. Ktoś inny potrafi zająć się dziećmi. Ktoś jest księgowym, potrafi wspaniale liczyć pieniądze. Wiecie, to jest talent remontowy. Może ktoś żadnej pracy się nie boi. To są rzeczy, które mamy pod ręką. Pytanie dla nas dzisiaj jest tak bardzo mocne. Gdzie Bóg? Gdzie Bóg cię powołał? Ja wierzę w to, że jeżeli siedzisz dzisiaj na tym miejscu, to przynajmniej część twojego powołania jest właśnie w tym miejscu. Ale jeśli nie czujesz tego, to określ, określ to. A następnie zajrzyj do kieszeni, odwróć się za siebie i sprawdź, co Bóg ci dał. Sprawdź, co masz i czym możesz ubłogosławić innych. Trzecie które jest bardzo, bardzo ważne dla nas. Bo to, że określimy sobie pewne rzeczy i to, że zdefiniujemy te pewne sprawy, nadal pozostaje w takim punkcie bez działania. Moja żona wczoraj przyjeżdża z Wrocławia i mówi tak. Wiesz Marcin, byłam we Wrocławiu, miałam ci kupić t-shirt, ale go nie kupiłam. <grytania> Była we Wrocławiu. Wiecie, domniewam, że miała pieniądze. Ale oprócz chęci, jakiejś pomyślnunku nie było działania. I niestety nie mam nowego t-shirtu. Zrób wszystko, co jest w Twojej mocy. Uczyń wszystko i z całej siły użyj tego, co jest w Twojej mocy. Kochani, kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego, kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego, to dużo łatwiej mi określić to, kim jestem, gdzie jestem i co mam. Ale tak ciężko wziąć się do roboty. Kochani, Pozwólmy dzisiaj Duchowi Świętemu, aby to On wzbudził dzisiaj płomień w naszym sercu. Tak jak wzbudził płomień w sercu Szangara. Kiedy ja nie mam siły kiedy ja upadam, to On jest tym, który mnie podnosi. Kiedy ja nie mam siły, to On jest tym, który mnie wzmacnia. Kiedy ja jestem słaby, to On jest mocny. Wyobraźmy to sobie. Wyobraźmy to sobie, Wojsko Filistyńskie. Wyobraźmy to sobie. To wojsko, to przynajmniej ich było 600. Być może jakaś część, wiecie, zdołała uciec. Pff. Wyobraźcie sobie 600 rosłych żołnierzy opancerzonych. Filistyni mieli pancerz. Filistyni mieli miecze kute. I mieli, wiecie, mieli takie e, włócznie kute. Poruszali się w superobuwiu. To byli żołnierze szkoleni. Z pokolenia na pokolenie. Oni podbijali... Wszystkie plemiona, narody wokół siebie, a te pracowały dla nich. A oni sami żyli z wojny. Jak to się mówi? Specjaliści! Specjaliści! Wyobraźcie sobie tego chłopa, który dopiero co oczy dotługa od i biegnie namaszczony przez ducha świętego, bierze tego kija, wbija jak włócznie, być może w kilku, wyciąga, biegnie dalej, wbija, wyciąga. I tak dalej, i tak dalej. Zaczął w miejscu, w którym był, wykorzystał to, co miał, a Pan dał zwycięstwo. Haleluja, Pan dał zwycięstwo. Tak wiele z nas dzisiaj mówi, co by chciał mieć w Kościele. Jak wiele ja bym w Kościele zrobił. Jak wiele mam marzeń w stosunku do Kościoła i też do swojego życia. Ale nie bój się, Pan da zwycięstwo. Wiem, że niektórzy z nas biją się z różnymi negatywnymi myślami. Wiem, bo sam to czasami przeżywam. Bijemy się z myślami o jakiejś rezygnacji z pełnych działań, które, wiecie, miały przynieść rezultaty, ale ich nie przynoszą. Chciałbym Ciebie, droga siostro i drogi bracie, dzisiaj poprosić o to, abyś jeszcze raz wziął to, co masz i zaczął w miejscu, w którym jesteś, ale tym razem z Bogiem, tym razem z Duchem Świętym i żebyś zrobił wszystko, co jest w Twojej mocy, a Pan da zwycięstwo a Pan da zwycięstwo. Ja wierzę również, że Bóg posyła odpowiednich ludzi do odpowiednich miejsc. Wierzycie w to? Ja w to wierzę. I wierzę w to, że jak Pan prowadzi, że jak Pan prowadzi, to ja wiem, że jestem prowadzony. I wiecie, i kiedy Bóg Ciebie prowadzi, to też inni widzą, że On Cię prowadzi. Możesz się z tym zgadzać, możesz się z tym nie zgadzać, ale kiedy Pan prowadzi, to inni też widzą Boże prowadzenie. To nie jest tylko sprawa twoja i Boga. Inni też to widzą. Inni widzą Boże namaszczenie. Inni pójdą i pomogą ci. Informacja o tym wydarzeniu dobiegła do uszu wszystkich filistynów. Do wszystkich filistynów i Izraelitów. I Izrael doznał wytchnienia, doznał uwolnienia. Ze względu na tego jednego człowieka, który wziął zwykły kij, który miał ubocone nogi i który zaczął na polu, na którym pracował. I tam rozpoczął swoją krucjatę. I wielu z nas dzisiaj, i ja sam, zastanawiamy się, co dalej. Co dalej? Tych 600 wygląda jak jeden potężny Goliat. Ba! Tych 600 wygląda jak stu potężnych Goliatów. I wiecie, kiedy czytam o Dawidzie, który pokonał Goliata, i kiedy patrzę w ten fragment, krótki fragment Słowa Bożego o Szamgarzy, który pobił 600, to wiecie, nie do porównania. Nie do porównania. My mówimy czasami, że w, życiu, że w naszym życiu przed nami stoją jacyś Goliaci. Mówimy tak? Ale powiem wam szczerze, że bardzo często jest to wiele pojedynczych problemów. Wiecie, osobno bierzemy je i mówimy, damy radę, damy radę. Ale ich wszystkich nie jesteśmy w stanie pokonać. Psalm 107 mówi o tym, że kiedy Bóg uderzył w morze, to wiecie, to nie była jedna wielka fala. To była fala za falą, fala za falą. Z pierwszą falą, z drugą falą jeszcze sobie poradzili. Z pierwszą, być może drugą godziną też sobie poradzili. Ale w końcu czytamy tak. Dusza ich truchlała, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana, a On... A On co zrobił? A On uciszył burzę. A On ich wyratował. Bardzo często w naszym życiu wygląda to tak, że to nie jest jedna rzecz. Wiecie, o, o czym mówię. To nie jest jedna rzecz. To nie jest jeden dzień, to nie jest jedno uderzenie. Jak się człowiek uderzy w palca, wiecie, to pięć minut, plasterek, no i idzie dalej. Ale jak tak co chwilę, co chwilę, co chwilę. Kiedyś skaliczyłem się w palca. Rana mała, że głowa mała. Ale głęboka do samej kości. Bolało? Bolało. Ale wiecie, dużo mocniej bolało, kiedy później po raz kolejny się w to miejsce uderzyłem. Kiedy się w to miejsce uderzyłem, bolało jeszcze mocniej, a później, kiedy coś tam podnosiłem i ta rana się otworzyła, oj, to wtedy bolało. To wtedy bolało. Następne, następne, następne. Kończąc, kochani, chciałbym nas zachęcić do modlitwy. Jestem Panu Bogu wdzięczny za Kościół Jeruzalem, za ten zbór, Wiecie, przyszłość tego zboru już od dawna jest ustanowiona przez Pana Jezusa Chrystusa. Przyszłość tego zboru już dawno jest, wiecie, ustanowiona w Bożym Królestwie. On wyznaczył to miejsce jako miejsce szczególne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Panie, chcemy więcej ponadnaturalności, ponad pragniemy więcej Twojej, Panie, przychylności. I będą pewnie jeszcze nie raz problemy, z jakimi będzie się mierzył ten Kościół. Ale Kościół i zbór Jeruzalem w Kamiennej Górze to jest Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Amen? I radziliście sobie, radzimy sobie i będziemy sobie radzić ze wszystkimi niedogodnościami, które będą atakować ten Kościół. Bo miejsce i Kościół, zbór, Jeruzalem w Kamiennej Górze jest to miejsce szczególnie, szczególnie wybrane przez Pana. Jest to miejsce, dla którego wszystkie obietnice się jeszcze nie spełniły. I wiecie, i każda jedna zmiana, choćby najmniejsza, Powoduje w nas takie myślenie, być może to teraz. Być może to już. Ale kochani, to się samo nie zrobi. To się samo nie zrobi, bo mamy takie pobożne życzenia, albo kiedyś nam ktoś tak powiedział. Kiedy Bóg mówi do Kościoła, to znaczy, że Kościół ma to czynić. Kiedy Bóg mówi do ciebie, że ma przeznaczone dla ciebie takie i takie rzeczy, to znaczy, że od tego momentu, w którym przyjąłeś Boże Słowo, to całe twoje życie podporządkowane jest Jego celom. Amen. Tak łatwo jest zaśpiewać, panie, pójdę za tobą gdziekolwiek byś chciał. Ale o ile trudniej jest to później wcielić w swoje życie. Kiedy Pan Bóg mówi do mnie, Marcin, będziesz prowadził misję Nowa Nadzieja w Kamiennej Górze, to Marcin nie mówi, daj panie, daj panie, poszli mnie takim, jakim jestem. Nie, bo jestem nieprzygotowany, Bóg chce cię wyposażyć. Hudson Tyler, taki niesamowity e, misjonarz w Chinach. Kiedy on dostał słowo od Pana, pojedziesz dla mnie do Chin. To w pierwszej kolejności ten człowiek zapisał się do szkoły, aby nauczyć się takiego misyjnego życia. Następnie zaczął dbać o swój język, zaczął się uczyć chińskiego. Wiecie, ten człowiek wyprowadził się z własnego, wygodnego domu. Bo stwierdził, kiedy będę w Chinach, Wiecie, to rodzice mi pieniążków nie przyślą. To nie te czasy. To nie było żadnej linii transatlantyckiej, nie było żadnych telefonów, maili i tak, dalej, i tak dalej, Jak się tam, kochani, list wysyłało, to on po pół roku albo po roku do adresata przychodził. I im szybciej on podporządkował swoje życie Bożym celom, tym szybciej Pan go, pan go tam posłał. I kiedy czytam o końcu jego życia i czytam że do wszystkich prowincji w Chinach wysłał 800 misjonarzy. I to przebudzenie, które właśnie dzisiaj jest w Chinach, jest, jest zalążka tej służby tego człowieka. Jednego człowieka, tego jednego męża Bożego. Zacznij tam, gdzie jesteś. On zaczął w Londynie. Weź to, co masz. On wziął to, co miał. I zrób wszystko, co jest w Twojej mocy. Kochani, do czego Bóg was powołuje? Do czego Bóg nas powołuje? Bóg nas powołuje do wolności. Do całkowitej wolności. Ale On powołuje cię też do akcji i działania. I mówimy bardzo często jako chrześcijanie, o, jestem wolny w Jezusie. Ale co z tą wolnością robisz? Ale co z tą wolnością robisz? Wolność jest po to, aby działać. Nikt nie zabiega o wolność, jeśli jest mu dobrze w miejscu, w którym jest. Jeśli łóżko mam wygodne, cela też całkiem niezła, to nie będę spierał się z sędzią, aby mnie z tego więzienia wypuścił. Drzwi od więzienia otwarte, ale ludzie nadal w więzieniu. Mówię o psychice, mówię o mentalności. Nie będę się kłócił. I co z tego, że jest wolność? A jeszcze za wolnością idzie krok wiary. A więc zostałeś uwolniony, zostałaś uwolniona w Jezusie Chrystusie do nowego życia w Nim. Do życia od grzechu, od potępienia, do zbawienia. Do zbawienia do życia wiecznego, do życia w Nim. A życie w Nim to jest życie dla tej społeczności. To jest życie dla tej miejscowości. To jest życie bohaterskie i to jest życie pełne łaski. To jest życie pełne łaski. Amen? Kochani, pochylmy nasze głowy.